Dziś spotkanie z Księgą, Lit z Księgą Kronik, najprawdopodobniej już ostatnie. Poprzednie spotkanie sprzed tygodnia zakończyliśmy już takimi wątkami, tematami teologicznymi, dokonując pewnej syntezy tej bardzo ważnej księgi Starego Testamentu. I omówiłem obraz Boga w dziele kronikarskim. Zaznaczając między innymi, że w Księdze Kronik bardzo często pojawia się sformułowanie, że Bóg jest wierny przymierzu. Skoro przymierzu, to musi być teraz ta druga strona, z którą Bóg zawarł przymierze. A więc przejdźmy teraz, jaki jest obraz ludu Bożego w Księdze Kronik. I w tym kontekście warto ponownie przywołać genealogię, przynajmniej bardzo ogólnie, to o czym mówiliśmy jakiś czas temu. I patrząc, poczynając od genealogii, od pierwszego słowa do ostatnich zdań, do ostatnich wersetów Księgi Kronik, widzimy, że to jest dzieło kronikarskie, a więc dzieło o znamionach historycznych, które przedstawia tak naprawdę najdłuższy etap historii w Starym Testamencie. Bo jakie jest pierwsze słowo w Księdze Kronik? To jest imię własne Adam. Czyli sięgamy do samego początku, do dzieła stworzenia, a ostatni tekst, ostatnie wersety przywołują edykt Cyrusa, to, jest, to są lata XVI wieku, a zatem mamy tutaj właśnie tę historię w tych obu częściach, prawda, w pierwszej i drugiej Księdze Kronik, historię od stworzenia świata, od Adama do y, uprowadzenia w niewolę babilońską. No i właśnie zapowiedź, że y, właściwie tak... Ten tekst, narracja się kończy właśnie na uprowadzeniu, ale właśnie jest ta zapowiedź, że Izrael zostanie uwolniony. Bo spójrzmy na inne księgi. Księga Rodzaju przykładowo mówi od, od stworzenia świata, ukazuje historię, ale do czasów wejścia Izraelitów do Egiptu. Księga Jozułego przykładowo od wejścia do ziemi obiecanej i okres zajmowania tej ziemi. Podobnie też wycin, pewną część, pewien wycinek tej długiej historii ukazują, ukazuje Księga Samuela czy Księga, Księgi Królewskie. A zatem lud wybrany w tej myśli teologicznej mamy ukazan, jest ukazany w takiej najdłuższej, w kontekście najdłużej, najszerzej opisanej historii Izraela. Można powiedzieć od Adama, jeżeli byśmy się opierali na imionach, analogicznie do początku, to od Adama do Cyrusa, króla perskiego. Zatem graficznie można by było przedstawić to w następujący sposób. Prawda? Sam początek dzieło stworzenia... dzieło stworzenia, czyli odniesienie do Księgi Rodzaju, rozdziału pierwszego, drugiego, gdzie jest mowa o stworzeniu człowieka, do y, cyrusa, czyli 530, około tam powiedzmy 36 rok mniej więcej, te daty też będziemy tutaj dokładnie przyjrzymy się postaci cyrusa. Jeżeli chodzi o sam zaś, sam zaś lud Izraela, ludzkość, można przedstawić, że z takim zawężeniem właśnie od szeroko zarysowanej panoramy ludzkości, czy właściwie całej ludzkości, po lud wybrany, lud izraelski. I w tych genealogiach następuje kolejne zawężenie, Właśnie od, z ludu wybranego Jest, z, kon, autor koncentruje się na trzech pokoleniach. Pokoleniu Judy, pokoleniu Lewiego i pokoleniu Beniamina. I to pamiętacie pa, Beniamin tak żeby wszędzie było w mianowniku, Juda, Lewi, Be, Beniamin. Pamiętacie Państwo, prawda, ten, ten układ jakby obozu, który był rozbijany w czasie przemarszu po pustyni, czyli pokolenie królewskie, pokolenie kapłańskie, pokolenie królewskie, czyli zamierzona taka wyraźna struktura, bardzo symetryczna pod tym względem. I to już nam pokazuje właśnie zamysł teologiczny autora, że ten lud wybrany jest jakim ludem? Jest ludem świętym, jest ludem królewskim i kapłańskim, bo na tym um, koncentrują się genealogie, a później także od rozdziału 10-11 pierwszej księgi kronik koncentruje się autor tych wszystkich relacji, opowiadań, bo o kim opowiada? O królach, poczynając od Dawida, a także ukazuje funkcjonowanie, um, ukazuje instytucję kapłańską i lewicką. Koncentruje się także w swoim opowiadaniu na południowej części, która, którą ukazuje czy przynajmniej stara się ukazać, nie pomijając czasami także i braków niewierności, ale ukazuje tę południową część jako część wierną. Właśnie część, której pozostaje ta tradycja królewska i kapłańska. A zatem z całej ludzkości ten lud, z którym Bóg zawiera przymierze, to lud wybrany, a niejako bezpośrednimi beneficjentami tego Bożego Przymierza, tych dobrodziejstw jest pokolenie królewskie i kapłańskie, a więc ostatecznie instytucja królewska i kapłańska. Z kolei skoncentrowanie się na pokoleniach południowych wynika stąd, wynika, tak jak powiedziałem, z wierności. Dla przykładu przeczytajmy sobie odpowiedni tekst. Druga Księga Kronik, rozdział 13, werset 10. Dla nas Pan jest naszym Bogiem i nie porzuciliśmy Go. Kapłani na usługach Pana są potomkami Aarona, a także spełniają swoje czynności lewić. Kolejny werset. Każdego ranka i wieczora składają Panu całopalne ofiary, wonne kadzidła, troszczą się o chleby pokładne na czystym stole, o złoty świecznik, jego lampy, aby płonęły co wieczór, albowiem my przestrzegamy zarządzeń Pana, Boga naszego. Wy zaś opuściliście Go. No to jest właśnie początek tego rozdziału pęknięcia pomiędzy dwoma narodami. Na południu więc, w Królestwie Południowym pozostają prawdziwi kapłani, lewici, jest sprawowany prawdziwy kult i lud gromadzi się wokół jedynej świątyni, tej prawowitej. Aczkolwiek oczywiście ci Izraelici, ci ze wspólnoty ludu wybranego, zamieszkających, którzy pozostali na północy, a jednak e, przychodzą do świątyni, do Jerozolimy, czyli pielgrzymują do Królestwa Południowego, są jak najbardziej, e, najbardziej postrzegani jako e, członkowie tej wspólnoty, a więc ci, którzy e, zachowują jedność, i to autor Księgi Kronik ukazuje, że dokonywało się w sposób regularny. Tak już było od początku, a więc za czasów króla Roboama. Tutaj rozdział 11 drugiej Księgi Kronik, werset 13 następny. Kapłani i Lewici, którzy znajdowali się w całym Izraelu, Garnęli się do niego ze wszystkich stron. Lewici opuszczali swoje pastwiska i posiadłości, a szli do Judy, do Jerozolimy, ponieważ Jeroboam wraz z synami odsunął ich od kapłaństwa pańskiego. A więc to Królestwo Południowe po podziale nie zamyka się hermetycznie, tylko jest otwarte dla tych wszystkich, którzy chcą pozostać wierni Panu Bogu. Podobna sytuacja za Abiasza to trzynasty rozdział za króla Ezechiasza, rozdział 30, czy Josjasza 35. Więcej Księga Kronik pokazuje i to już jest wyraźne otwarcie, które nie było też, nie było jeszcze wyraźne we wcześniejszych tradycjach, czy historii deuteronomistycznej, jest ta wspólnota otwarta także na Cudzoziemców. Druga księga kronik, rozdział 6, werset 32. To modlitwa Salomona z okazji poświęcenia świątyni. Również i cudzoziemca, który nie jest z twego ludu Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na twe wielkie imię na mocną rękę i ramię wyciągnięte, gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, Ty z niebios, z miejsca Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołał. A więc Salomon jako tutaj orędownik prawda, wstawia się także i za cudzoziemcami jest to już wyraźnie. Wpisane z innej perspektywy niż ta modlitwa z materiału źródłowego, czyli z drugiej księgi królewskiej z historii deuteronomistycznej. A zatem lud święty, święty wtedy gdy jest skupiony wokół świątyni, i a w świątyni jest sprawowany właściwy kult, czyli przez kapłanów i lewitów, których pochodzenie, wiarygodność jest potwierdzona w tej pierwszej części, w, przed, w tym co jest, stanowi, jak mówiliśmy, przedsionek do całego dzieła kronikarskiego, czyli których tożsamość jest potwierdzona w genealogii. Oczywiście, to, jakby to trzeci punkt z tematów teologicznych Księgi Kronik. Oczywiście ten lud Boży tworzy konkretną wspólnotę, nie tylko w wymiarze teokratycznym, a więc jako wspólnotę religijną, wspólnotę skupioną wokół religii i wyznającą jednego Boga, ale... Ustrój tego, ziemski ustrój tego ludu bożego, tej wspólnoty to oczywiście monarchia. I można powiedzieć, patrząc na opowiadania z Księgi Kronik, że to jest niejako podstawowy wymiar tego narodu. To jest naród królewski. I oczywiście to pochodzenie królewskie także wynika z genealogii. I monarchia właśnie tutaj, czyli yy, wspólnota skupiona wokół swojego króla, yy, jest skupiona wokół swojego króla, władcy, który decyduje o życiu politycznym, społecznym, ekonomicznym, a w przypadku Dawida, także i kolejnych władców, ale w, sposób, yy, yy, yy, w przypadku Dawida, także i Salomona, Król podejmuje także decyzje o wymiarze religijnym. Oczywiście tym, który rządzi Izraelem jest bez wątpienia Bóg. To było oczywiste dla każdego wierzącego Izraelity i również jest to wyraźnie zaznaczone w Księdze Kronik. Księga, pierwsza Księga Kronik, rozdział 29, werset 23. 29, 23. Tak. Salomon więc zasiadł na tronie pańskim jako król w miejsce swego ojca Dawida. I wiodło mu się, a cały Izrael był mu posłuszny. zwróćmy uwagę na to wyrażenie na tronie pańskim. Ostatecznie tron, na którym zasiada władca ziemski, do kogo należy? Do Boga. A król, jak człowiek, jest po prostu widzialnym jego reprezentantem. Skąd się pojawia zatem król, osoba na tym tronie pańskim, to wybór Pana Boga. Przypomnijmy sobie, w dziele deuteronomistycznym, w pierwszej księdze Samuela, lud wyraźnie się domaga od Samuela, prawda, ustanów nam króla, tak jak jest to, jak, tak jak jest to w przypadku innych narodów chcemy mieć króla. Samuel ich przestrzega, mówi: to nie jest dobre, co się pojawi. Podatki. No, tak jak zawsze w przypadku kiedy zaczyna się y, krystalizować państwo. Y, będzie zabierał wam wasze pola, wasze konie, y, waszych synów, wasze córki, prawda, rozporządzając y, nimi. To się dobrze zastanówcie. A więc w dziele deuteronom, w historii deuteronomistycznej, w tym dziele są powiedzmy pewne obiekcje co do wprowadzenia instytucji królewskiej. W dziele kronikarskim wygląda to inaczej. To Bóg właśnie niejako decyduje i objawia swoją wolę tym, że ma być król, który będzie jego reprezentantem. Bóg także wybiera Odpowiednią osobę do tego, aby, która będzie sprawowała tę, tę władzę. może tak chronologicznie, czyli najpierw y, pierwsza księga, Kronik 284. 4. Dawid mówi jednakże Pan Bóg Izraela wybrał mnie spośród całego domu ojca mego, abym był królem nad Izraelem na wieki. Judę bowiem wybrał na władcę, a z rodu Judy dom ojca mego, i synów ojca mego mnie raczył ustanowić królem nad Izraelem. Znowu zwróćmy uwagę na to zawężanie, które cały czas jest obecne w Księdze Kronik, prawda, z tej szeroko zarysowanej panoramy ludzkości. Lud wybrany, z ludu wybranego pokolenia królewskie i kapłańskie, a teraz Dawid właśnie mówi o pokoleniu królewskim, o pokoleniu Judy, wybrał mnie spośród domu ojca mego. Dalej, Judę bowiem wybrał na władcę, a z rodu Judy dom mego ojca, a z domu mego ojca mnie. Już tutaj jednostkowe wyróżnienie, jednostkowy wybór spoczywający na Dawidzie. Także w tym tekście zwróćmy uwagę, 28.4. Dawid mówi... Wybrał mnie spośród całego domu ojca mego, abym był królem nad Izraelem. I dalej, jak czytamy, na wieki. To odwołanie do przymierza. Tu przypomnę to, o czym mówiłem wcześniej. Gdy jest mowa, że jest Bóg wierny przymierzu, to jest to przymierze dotyczące przymierza zawartego z Dawidem. Jeżeli jest odniesienie do innego przymierza, to na przykład do przymierza z Abrahamem. Autor Księgi Kronik właśnie w tej teologii ludu bożego, czy teologii przymierza, zupełnie nie, kon, znaczy nie koncentruje się, czy wręcz zupełnie pomija całą tradycję o wyjściu. Prawda? O wyjściu z Egiptu, przymierzu na Synaju, czy też wędrówce po pustyni, zajęcie ziemi. Jeżeli byśmy znali Stary Testament, historię ludu wybranego, to przypomnę tylko z dzieła Kronik. Właściwie byśmy nic nie wiedzieli o wyjściu z Egiptu, o całej tej tradycji. Jakie jest tego znaczenie? Że Izrael po prostu cały czas przebywa w ziemi obiecanej. Nie opuszcza ją aż do chwili, kiedy wylewa się Prze, przebrała się miara Bożego gniewu i następuje wypędzenie, uprowadzenie do niewoli. I jeszcze druga księga, Kronik, rozdział dziewiąty, werset ósmy. Niech będzie błogosławiony Pan... Bóg Twój, który Ciebie upodobał sobie, aby Cię osadzić na swoim tronie, jako króla oddanego Panu, Bogu swemu. Z miłości, jaką Twój Bóg żywi względem Izraela, chcąc zapewnić Mu trwanie na wieki, ustanowił Cię nad Nim królem, abyś wykonywał prawo i sprawiedliwość. To słowa mądrej i pięknej królowej Saby, do Salomona w trakcie, skierowane do Salomona w trakcie jej wizyty w Jerozolimie. Proszę zwrócić uwagę, tutaj sa e, e, królowa Saba, poganka, nie odwołuje się do dziedziczności, prawda, jako konsekwencji zasiadania Salomona na tronie, że twój ojciec był królem, więc ty w oczywisty sposób zasiada zasiadasz na tronie, ale właśnie Mówi wyraźnie, Twój Bóg, który Ciebie upodobał sobie, aby Cię osadzić na swoim tronie jako króla. Zapewnić mu trwanie na wieki, ustanowił Cię nad nim królem, a więc podobnie, ponownie odniesienie, się do, odniesienie do przymierza. Z Dawidem, tego przymierza królewskiego. Dawid, według tradycji kronikarza, jest właściwie tym pierwszym władcą i idealnym władcą. To jemu przypisuje kronikarz. Organizacje kultu, instytucji najrozmaitszych, zarówno religijnych, jak i świeckich, na przykład w kontekście militarnym, ekonomicznym, sądowniczym, że Dawid jako idealny władca no, wprowadza taki ustrój czy wprowadza instytucje, organizacje, które będą, sprawią, że właśnie monarchia będąca tym świętym ludem będzie funkcjonować w sposób jak najlepszy. Co ciekawe, że Dawidowi kronikarz przypisuje wprowadzenie funkcji, instytucji, które wiadomo, że z, historii, wiadomo z historii pojawiły się znacznie później. W trakcie prawda, rozwoju, państwa monarchii Dawidowej, już także tej podzielonej. Jakie to ma znaczenie? No właśnie, że wszystko ma swój niejako rodowód, ma swój początek w tym idealnym okresie, w którym Dawid sprawował władzę. I autor Księgi Kronik, który tak mocno podkreśla genealogię, czy pochodzenie, tożsamość, także ilegalność, sprawowitej władzy czyni to nie tylko poprzez tę linię genealogiczną, ale czyni to także właśnie poprzez jakby umiejscowienie w czasie, że z Dawidem, którego pan wybiera, ust ustanawia króle na swoim tronie, prawda? Jego wybiera i teraz od niego właśnie biorą początek od Dawida tego pierwszego wybranego biorą początek wszystkie instytucje w monarchii. Tak, żeby nie było wątpliwości, że dopiero coś pochodzi później, a więc nie wiadomo jakiego jest pochodzenia. Tym bardziej, że późniejsi królowie no, różnie postępowali. A zatem pochodzenie różnych instytucji od od Dawida, możemy powiedzieć, niejako sakralizuje te, te urzędy. Poza tym, jak Państwo zapewne zauważyliście w trakcie lektury Księgi Kronik, Dawid jest rzeczywiście idealnym władcą, bo jest właśnie człowiekiem bez grzechu. Wiele wątków, te, które są nam znane, czy to z ksiąg Samuelowych, znaczy jest ksiąg, ksiąg Samuela, z pierwszej czy z drugiej księgi Samuela, zostaje całkowicie pominięte. Co na przykład takie najbardziej zaskakujące najbardziej zaskakujące pominięcie, czego nie odnajdujemy? Proszę, z grzechu z Patrzewą. Zwróćmy uwagę, bodajże najbardziej znana historia z całego życia Dawida. obecna, cho chociażby w malarstwie, w sztuce, w literaturze. I zresztą Dawid niejako staje się tutaj przywołanie samego imienia Dawida, jego historii. To właśnie niejako od razu też jest przywodzona myśl o Batrzebie, ale nie tylko. Tuż tak odczytam, żeby sprawnie przeprowadzić ten wątek. Kronikarz opuszcza na przykład relacje o płaczu Dawida z powodu zgonu poprzednika, a to dlatego, że nie mógł Dawid, ten idealny, poprzednika, czyli króla Saula, że Dawid nie mógłby opłakiwać tak niewiernego króla. Pomija także inne informacje dotyczące Dawida zawarte w pierwszej księdze Samuela. Jak na przykład zostaje pominięte, Namaszczenie Dawida. Dlaczego? Tu jako Dawid jest jako, niejako namaszczony przez samego Boga. Nie potrzebuje y, otrzymywać namaszczenia ludzką ręką. Dalej, walkę Dawida z, Goliadem, z Goliatem, zazdrość Saula wobec y, Dawida, związek Dawida z Mikal, córką Saula, jego przyjaźń z Jonatanem, i wreszcie ukrywanie się D Dawida przed prześladującym go królem. Kronikarz nie wspomina o trudnościach, jak, jakichkolwiek trudnościach ze wstąpieniem na tron. Bo to niejakoby no, w zamierzeniu kronikarza nie licytowało, nie licytowało z tym Bożym wyborem i przymierzem. Nato opuszcza nie tylko wątek z patrzebą, to co tutaj już zostało powiedziane, ale wszystko to wszystkie te zakłócenia, nieporozumienia i bunty czy grzech w rodzinie. A więc nie ma mowy, zostało opuszczone to opowiadanie o tamar, prawda? O kazirodczym związku tamar z Ammonem, to są dzieci Dawida. Zostało opuszczony cały ten opis buntu Absaloma, rebelii, wojny domowej. A więc wszystko to, co mogłoby się położyć cieniem na Dawidzie i jego rodzinie. Po prostu mamy postać wręcz krystaliczną. I odejście, także jest pominięte te ostatnie chwile właśnie starość, niedomaganie, prawda? Początek pierwszej Księgi Królewskiej ukazuje nam Dawida jako człowieka, który no, jest już schorowany. Starość tak przyszła na niego z wielkim bólem, Poza to, ponadto za jego życia także ta władza jest, przekazanie władzy dokonuje się w kontekście buntu, wręcz wojny pomiędzy braćmi. To także zostało ominięte. Mało tego, autor Księgi Kronik ukazuje, że życie Dawida było długie, spokojne, opływające w bogactwo, chwałę, dobre imię, a więc mamy przykład człowieka, Cieszącego się Bożym błogosławieństwem, jak Abraham. Pierwsza Księga Kronik, 29 rozdział, 28 werset. Umarł Dawid w późnej starości, syty dni, bogactwa i chwały, a Salomon, syn jego, został w jego miejsce królem. Prawda? Wcześniej jest mowa o tym, że Da, Salomo, Dawid przekazuje władzę bez najmniejszego konfliktu rodzinnego czy państwowego Salomonowi. Dwudziesty czwarty werset w tym samym rozdziale, czyli 29. dziewiątym. Wszyscy książęta i bohaterowie, a nawet synowie króla Dawida, poddali się Salomonowi. Pan zaś bardzo wywyższył Salomona w oczach całego Izraela i oblógł go w chwałę królewską, jakiej nie miał przed nim żaden król w Izraelu. Ponadto Dawid jest ukazywany jako człowiek modlitwy. Tradycja deuteronomistyczna też nam przekazuje pod tym względem, ukazuje nam Dawida jako twórcę pieśni, elegii na przykład żałobnych, po, no elegie, no, elegie są wiadomo żałobne, jako pieśni żałobnych po śmierci Saula Jonatana. Tu natomiast w Księdze Kronik widzimy go bardziej jako twórcę pieśni religijnych, czy mod... na przykład modlitwa, o której wspominałem tydzień temu, 29 rozdział, wersety od 10. Potem Dawid błogosławił Pana wobec całego zgromadzenia i tak mówił Bądź błogosławiony, o Panie, Boże Ojca naszego Izraela na wieki wieków. Twoja jest, o Panie, wielkość, moc, sława, Majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje. Do Ciebie, Panie, należy królowanie. Ty, co nad wszystkim panujesz, bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, Ty wszystkim rządzisz, a w ręku Twoim siła i moc i, ręka, i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko". Proszę zwrócić uwagę na podstawie tego tekstu, jaka jest różnica pomiędzy panowaniem Boga a panowaniem Dawida jako idealnego króla w zamierzeniu y, autora Księgi Kronik. Właściwie tylko jednym słowem można powiedzieć. Dawid ma to wszystko, o czym tutaj wysławia Pana Boga, oprócz tego panowania na niebie. Twoja jest, o Panie, wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje. Prawda? To, Bóg, to Dawid mówi w odniesieniu do Boga, a autor Księgi Kronik, jeszcze raz przeczytam ten werset, dla porównania kończy historię Dawida słowami. Umarł w późnej starości, syty dni bogactwa i chwały. A więc pewna tutaj jest analogia. Tak więc mamy idealnego króla, człowieka wierzącego, człowieka modlitwy, cieszącego się Bożym błogosławieństwem, co wyraża się w długim życiu, bogactwie, chwale, sławie, także w tym szczęśliwym, spokojnym przekazaniu władzy, co zrównuje w tym przypadku Dawida zupełnie z Abrahamem. Po Dawidzie królem zostaje Salomon. Władza, Tutaj. Władza zostaje przekazana przez Salomona. Tuż w werset czytałem o przekazaniu władzy. I Salomon również jest ukazany jako postać wręcz idealna. Ten, który jest blisko Boga. Zostaje no, władza mu przekazana na zasadzie dziedziczenia, ale jest wielokrotnie podkreślone. Jak na przykład mówi o tym królowa Saby. Y, że ta władza jest także z ustanowienia y, Bożego. Tym natomiast, co się, czym się wyróżnia y, Dawi, y, król Salomon względem swojego ojca, to tym, że ukończył budowę świątyni i oddaje ją prawda, ludowi wybranemu y, jako miejsce kultu. Od tej pory życie religijne będzie się koncentrowało w tym miejscu. Aha, jeszcze co do Dawida. Ten ideał władcy, ideał Dawida ukazany jest także poprzez to, że Dawid sprawuje czynności kapłańskie. Składa ofiary, jest ubrany jak kapłan, błogosławi lud, to jest XIII rozdział 13 15 rozdział pierwszej księgi kronik tego już nie będzie czynił żaden inny władca nawet Salomon prawda on dokonuje tego poświęcenia poprzez modlitwę czy właściwie otwarcie świątyni poprzez modlitwę ale już po Dawidzie czynności liturgiczne kult jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla kapłanów i Lewitów. Tu chciałbym zwrócić jeszcze uwagę w kontekście Salomona. Po ukończeniu świątyni czytamy 8:16, druga księga, Kronik 8:16. W ten sposób zostały dokończone wszystkie dzieła Salomona od dnia założenia fundamentów Domu Pańskiego aż do całkowitego jego ukończenia. Proszę Państwa, z czym się może ten tekst kojarzyć? Czy odnajdujecie Państwo w tradycji biblijnej jakąś analogię? W ten sposób zostały dokończone wszystkie dzieła Salomona od dnia założenia fundamentów pańskiego Czyli jakby od początku, od fundamentu Aż do całkowitego jego ukończenia Opis stworzenia Księga Rodzaju, rozdział drugi, werset pierwszy Przeczytajmy tak dla przypomnienia sobie Tutaj oczywiście jak najbardziej Właściwe powiązanie Księga Rodzaju 2.1 W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy stworzeń. A zatem można poprzez tę analogię przypuszczać, że kronikarz ukazuje budowę, ukończenie budowy świątyni jako dopełnienie, jako szczyt dzieła stwórczego. Prawda? W ten sposób zostały i znowuż mamy prawda, tak zastosowany meryzm czyli y, krańcowe punkty, y, które obejmują wszystko. Merys to jakby taka figura, y, środek literacki, y, jakby powiedzmy nawias uwzględniający tylko właśnie, mówię, dwa krańcowe punkty, jakby początek i koniec, ale oby te krańcowe punkty wyczerpują wszystko, czyli niebo i ziemia, a więc cały świat, y, od fundamentu aż, no, po przysłowiowych dach, wierzchołek, czyli też cała świątynia. A więc tutaj Salomon jak dopełnia dzieła stwórczego, prawda? To, czego jeszcze w stworzonym przez Boga świecie brakowało, czyli miejsca, w którym przypomnimy sobie z poprzedniego spotkania, co będzie zamieszkiwało imię. Prawda? Deuteronomista bardziej kładzie na, e, akcent na obecność Pana Boga. Kronikarz już tej rozwiniętej teologii mówi o jednej, przywołuje jedną z form obecności Pana Boga. Ten idealny obraz ukazany w osobie Dawida i Salomona Oczywiście jednak zostaje coraz bardziej zaciemniony poprzez niewłaściwe postępowanie kolejnych władców, poczynając od Roboama, czyli syna Salomona. Przypominam, za Roboama następuje podział tej monarchii Dawidowo-Salomonowej na Królestwo Północne i Królestwo Południowe i kolejni władcy, Będą ukazywani właśnie poprzez Dawida, że albo czynił to, co słuszne, tak jak jego ojciec, czy, czy, czy, czy krócej stwierdzone, czy, te, czy w formie krótszej, tak jak Dawid, bądź że nie postępował drogą Dawida. Do idealnych władców należy bez wątpienia, i tutaj mamy zgodność z historią deuteronomistyczną. Ezechiasz y, Joasz, przykładowo, podsumowanie rządów Ezechiasza. Ezechiasz. Ezechiasz. W każdym razie, już nie mogę tego fragmentu znaleźć, ale y, zapisuję, że postępował tak jak, y, y, tak jak 32 rozdział, tak? A werset? Y, tak, ale to jest ogólnie. Reszta dzieł w i czyny jego pobożności opisane są w widzeniu y, proroka Izajasza. Y, tak, chodziło mi bardziej o bardziej takie dokładne stwierdzenie. O, przykładowo, bo to mniej więcej jest stała formuła. Z kolei początek panowania Jozjasza, czyli 34 rozdział. Ezechiasz i Jozjasz to ci dwaj kolejni ideal, znaczy idealni, no, ci dobrzy królowie. 34 rozdział, werset drugi. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich i kroczył drogami swego praojca Dawida, nie, zbaczaj nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo. I formuły tego typu pojawiają się w, w kontekście pozostałych władców. Tak, o Ezechiaszu nie z końcowych wersetów jego opowiadania o jego panowaniu, tylko także początek, czyli 29 rozdział, werset drugi to o Ezechiaszu, o czym co chciałem przytoczyć wcześniej. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich, zupełnie tak, jak jego przodek Dawid. Tak, kronikarz rozpoczyna panowanie Ezechiasza i panowanie Jozjasza. Ci czterej królowie, to znaczy Dawid, Salomon, Ezechiasz oraz Joasz, Jozjasz, przepraszam, Jozjasz, ich panowanie jest opisane najszerzej. Przykładowo panowanie Ezechiasza od 29 rozdziału do 32 rozdziału, panowanie Jozjasza od 34 do 35. Innym królom autor Księgi Kronik poświęca mniej miejsca. W opisie monarchii warto jednak w tym kontekście zwrócić uwagę na panowanie, opis panowania manassesa. Jest to 33 rozdział drugiej księgi kronik. Przypomnijmy sobie, jak jest ukazany Manasses w drugiej księdze kronik, czyli w historii deuteronomistycznej. Przepraszam, w drugiej księgi królewskiej. Tak. W drugiej księgi królewskiej, tak. Czyli w historii deuteronomistycznej. Jak jest ukazany Manasses? Najbardziej negatywnie. To, co wyróżnia Manassesa, to po pierwsze. Najdłuższe rządy, że najdłużej panujący władca, a druga rzecz najbardziej bezbożny człowiek, który przyczynił się no, do w ogóle już wręcz usunięcia kultu jedynego Boga, a wprowadzenia tych wszystkich kultów bogańskich. A po lekturze y, księgi kronik, z kolei jakim mamy obraz, co y, o mana, y, króla? Króla Manassea, co się o nim dowiadujemy? Tak. Ale A dlaczego się nawrócił? 33 rozdział drugiej księgi kronik. Autor nie poświęca mu wiele miejsca, mniej więcej tak, jak pozostałem właśnie tym władcą, którym nie jest, którym którym nie jest specjalnie zainteresowany. Najpierw okazuje, oczywiście ukazuje całkowitą jego bezbożność, podkreśla długość panowania. Jest mowa o 55 latach rządów w Jerozolimie, ale. I tu jest pewne nowum. Mianowicie Manassez zostaje uprowadzony. Tego, nie mamy w historii deuteronomistycznej. Napomina, werset 10. Napominał Pan Manassesa i jego lud, ale nie nakłonili ucha. Wtedy Pan sprowadził przeciw nim dowódców wojsk króla asyryjskiego, którzy pochwycili Manassesa na haki, zakuli w podwójny łańcuch spiżowy i uprowadzili do Babilonu. I dalej w ucisku przebłagał on Pana Boga, Pana Boga swego, i upokorzył się bardzo przed Bogiem swych przodków. Prosił go, a on go wysłuchał, usłyszał jego prośbę i pozwolił mu wrócić do Jerozolimy, do jego królestwa. I tak Manassez zrozumiał, że tylko sam Pan jest Bogiem. Dalej jest mowa o Jego poczynaniach jako władcy o odbudowie miasta. A zatem zobaczmy z jednej strony w przypadku Dawida usunięcie wszystkiego co grzeszne, jak na przykład grzech z Batrzebą i co i powiedzmy wszystkich tych prawda, grzechów, złych relacji w rodzinie Dawida, by nic nie położyło się cieniem na tak wspaniałej, wspaniałej osobie, z drugiej strony najbardziej bezbożny król nawraca się i zaczyna postępować dobrze. Tutaj z panem Jerzym przed spotkaniem rozmawialiśmy o kolejnych wykładach na, na dalsze, lat, na dalsze tutaj, prawda, lata akademickie. Między innymi no, w perspektywie są apokryfy Starego Testamentu, o czym tutaj, do czego już od dawna zachęcam, żeby prawda, ten, tę literaturę także przybliżyć. A mówię dziś o tym dlatego, że ten bardzo krótko wspomniany ten wątek, prawda, w ogóle zupełnie coś nowego i ta przemiana, bardzo krótko wspomniana, prawda, uprowadzenie, nawrócenie, prośba, uwolnienie, to zajmuje zaledwie kilka zdań w dziele kronikarskim, znalazło swoje odbicie właśnie w literaturze apokryficznej. Bo, proszę Państwa, czym są apokryfy tak na marginesie? Jak może inaczej, jak rodzi się literatura apokryficzna? Otóż literatura apokryficzna to jest re, li, literatura religijna, Powstała, powstała w czasach Starego, Nowego Testamentu, także i w, w, w czasach chrześcijańskich, której źródłem była dociekliwość czytelnika Biblii, czyli ksiąg biblijnych natchnionych. Te, ta literatura apokryficzna oczywiście nie, nie, nie znalazła się w, kanion, w kanonie, jako że nie była spisana, napisana pod natchnieniem i nie, i, i nie zawiera y, objawienia. Aczkolwiek stanowi czasami bardzo ciekawe, wręcz cenne uzupełnienie do, y, do tradycji biblijnej. Skąd znamy imiona rodziców Najświętszej Maryi Panny, Joachim i Anna i Kościół Świętej Anny w Jerozolimie, który jest odwiedzany w trakcie każdej pielgrzymki, prawda? Właśnie z tradycji apokryficznej. A jak ma, jak ma na imię Dobry Łotr? Jak? Dyzma. A skąd to wiemy? Właśnie z tradycji także apokryficznej. I wiele, wiele takich, takich powiedzmy, imion czy wydarzeń, które są nam znane, są obecne na przykład w sztuce, w jasełkach. Znaczy w sztuce, tu rozumiem, przez malarstwo na przykład, ale także i w literaturze, które pojawiają się w jasełkach, czy inscenizacjach męki pańskiej. To wszystko właśnie bardzo często swój rodowód ma w apokryfach. Jednym z apokryfów obecnych notabene, w Septuagincie, a więc w tej greckiej Biblii, jest modlitwa Manassesa. Jakie było rozumowanie? No, skoro tak bezbożny król, którego spotkała, tak rozumując w duchu tego Starego Testamentu, słuszna kara, czyli uprowadzenie, nawrócił się, to znaczy, że no nie tylko dokonało się w nim właśnie, dokonała się w nim przemiana serca, nie tylko po, porzuca to grzeszne życie, ale na przykład musiał wypowiedzieć taką modlitwę, którą rzeczywiście, którą mógł doczekać się od Pana Boga błogosławieństwa. I taką tradycję w różnych wariantach, tutaj w przekładzie, tutaj Mam ze sobą książkę Apokryfy z Biblii greckiej. Apokryfy, czyli te księgi obecne w Septuagincie, które nie weszły do kanonu Biblii chrześcijańskiej, czy mówiąc dokładnie do naszego kanonu katolickiego. Prawda? Septuaginty mamy księgę przykładowo Tobiasza, księgę Judyty, pierwszą drugą Machabejską. Ale są także y, księgi, y, które nie weszły do naszego kanonu, jak na przykład trzecia, czwarta Księga Machabejska, y, Psalm 151, czy właśnie tutaj wspomniana teraz modlitwa Manassesa. To proszę Państwa. Po... Nie, nie, nie, nie. nie, nie, nie, nie prawosławnym. Nie wiem, czy jest modlitwa Manassesa w kanonie prawosławnym. Trzecia, wydaje mi się, że nie. Trzecia, czwarta księga machabejska tak. Natomiast o ile mi wiadomo, tutaj to sprawdzę, na następnym spotkaniu powiem, odpowiem już w sposób pewny. Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że modlitwa Manassesa nie jest w kanonie prawosławnym. To proszę Państwa, posłuchajmy Modlitwy tego bezbożnego króla, modlitwy, która no, odmieniła jego życia i można powiedzieć sprawiła, że Bóg okazał mu miłosierdzie. Panie Wszechmogący, Boże Ojców naszych, Abrahama i Izaaka i Jakuba i potomstwa ich sprawiedliwego, który uczyniłeś niebo i ziemię z całym ich ładem, który skruszyłeś morze słowem rozkazu swego, który zamknąłeś na klucz czeluść i opieczętowałeś ją straszliwym i chwalebnym imieniem swoim, przed którym wszystko trzęsie się i drży wobec oblicza mocy Twojej, gdyż nie do zniesienia wspaniałość chwały Twojej i niepowstrzymany gniew groźby Twojej wobec grzeszników i niezmierzone, i niezbadane miłosierdzie obietnicy Twojej, gdyż Ty jesteś Panem Najwyższym, litościwym, wielkodusznym i wielce miłosiernym, żałującym złości ludzkich. Ty bowiem, Panie, zgodnie z wielką dobrocią Twoją obiecałeś za pokutę odpuszczenie dla tych, którzy zgrzeszyli przeciw Tobie, a z wielkiej litości swojej wyznaczyłeś pokutę grzesznikom dla wybawienia. Ty zatem, Panie Boże Sprawiedliwych, nie ustanowiłeś pokuty dla sprawiedliwych, Abrahama, Izaaka i Jakuba, tych, którzy nie zgrzeszyli przeciw Tobie, ale ustanowiłeś pokutę dla mnie, grzesznika, ponieważ grzeszyłem ponad liczbę piasku morza. Rozmnożyły się nieprawości moje, Panie, rozmnożyły i nie jestem godzien za, zapatrzeć się i widzieć wysokość nieba z powodu mnóstwa niesprawiedliwości moich. Nieugięty wieloma, y, ugięty wieloma kajdanami żelaznymi, także nie mogę się unieść z powodu grzechów moich i nie mam wytchnienia, ponieważ pobudziłem gniew Twój i zło przed obliczem Twym i zło przed obliczem Twym uczyniłem Wystawiając obrzydliwości i mnożąc ochydy A teraz zginam kolano serca Błagając o przychylność u Ciebie Zgrzeszyłem, Panie, zgrzeszyłem I nieprawości moje ja znam Proszę, błagając Cię Odpuść mi, Panie, odpuść mi Nie zatracaj mnie nieprawościami moimi ani na wieki zagniewany nie zachowuj zła dla mnie i nie skazuj mnie na najniższe miejsca ziemi, gdyż Ty jesteś, Panie, Bogiem pokutujących i mnie, poka i mnie pokażesz dobroć swoją, gdyż mnie niegodnego wybawisz według mnogiego miłosierdzia Twego i chwalić Cię będę, zawsze przez wszystkie dni życia mego, gdyż Cię sławi cała moc niebios i Tobie jest chwała na wieki. Amen. To modlitwa owego bezbożnego króla, który właśnie ugięty wieloma kajdanami żelaznymi, tu wyraźnie, prawda, odniesienie do tego, że pochwycili Manassesa na haki, zakuli w podwójny łańcuch spiżowy. Teraz ugina się Manasses, nie wiadomo, czy bardziej pod, tym, pod tymi kajdanami, czy pod swoimi grzechami, ale prosi Boga. Prawda? Bardzo ciekawa w ogóle teologia. Tuż omówienie szczegółowe tego y, krótkiego tekstu pozostawiam, jak przyjdzie czas na pokrywy, także i tradycje, skąd y, pochodzi, y, także, y, oraz y, przekazy, bo właściwie mamy przynajmniej trzy wersje tej modlitwy. Ale właśnie jest najpierw takie zgodne, biblijne ukazanie Boga, prawda? Boże Ojców Naszych, Abrahama, Izaaka, Jakuba, potęga Pana Boga ukazana na, już na, właściwie można powiedzieć, w apokaliptyczny sposób. Także mowa jest o eschatologii, nie skazuj mnie na najniższe, Miejsce, miejsca ziemi. To, co można zrozumieć nie tylko jako upodlenie króla gdzieś przebywającego w niewoli, ale także tego, co może go czekać, czekać po, po, po śmierci, jakieś wstąpienie do Hadesu. W każdym bądź razie pojawia się także myśl o Bożym miłosierdziu, które jest przeogromne według mnogiego miłosierdzia Twego. Skąd ta myśl o nawróceniu Manassesa? Moim zdaniem autor Księgi Kronik miał jednak świadomość, w jaki sposób ukazał Dawida. Dawida, któremu przecież zdarzał się grzech, który spotykał się z różnymi przeciwnościami losu, także ze strony najbliższych, na przykład swojego syna, czy w ogóle swojej rodziny. I tak jakby, powiedzmy, o, także ze z tych krańcowych punktów, że z jednej strony właśnie idealizuje Dawida, to teraz powiedzmy forma pokuty, która skądinąd przecież znana jest już nie tylko z historii deuteronomistycznej, z drugiej Księgi Samuela, ale, chodzi, ale także i z psalmów, psalmy, które są przypisane Dawidowi, yy, mówią o na przykład, że są to lamentacje czy prośby właśnie yy, o odpuszczenie grzechów. Przykładowo psalm 51. I teraz moim zdaniem następuje tu swoiste przesunięcie akcentu, czyli... Yy, Dawid pozostaje idealnym władcą, natomiast teraz to, co wiązało się z poprawą, z nawróceniem, przywoływaniem Bożego Miłosierdzia, zostaje to odjęte Dawidowi. No i tak patrząc pod względem literackim, no komu należałoby to przypisać? No właśnie temu najbezbożniejszemu władcy, że... I tutaj mamy ponownie już nie historię, ale ideologię, tak jak w przypadku Dawida, że ostatecznie ten najbardziej podły, najbardziej bezbożny pokutuje, prosi Boga o okazanie miłosierdzia. To um, był kolejny wątek. Kolejny temat teologiczny. Monarchia. A jeszcze jedną postać chciałem przywołać. Wspominałem o tym, o tej, o tym królu, mianowicie król Ozjasz. Panowanie Ozjasza to jest 26. rozdział drugiej Księgi Kronik. Właśnie. Ozjasz jest ukazany jako bardzo taki gospodarny król, troszczący się o rozkwit, rozbudowę państwa. A więc wszystko byłoby dobrze. Byłby to kolejny idea, idealny władca, ale jednak przywłaszczył sobie pewną rzecz, pewną czynność, która bardzo się dla niego źle skończyła. Wspominałem, że czynności kapłańskie, sprawowanie kultu, przysługiwało tylko Dawidowi. Już od Dawida, znaczy od Salomona, żaden król nie ma prawa sprawować kultu. Może uczestniczyć, może dopomagać, ale nie może bezpośrednio wykonywać czynności kultycznych, bo te są już zastrzeżone tylko kapłanom i lewitom. A jednak Ozjasz postanawia sam złożyć ofiarę. To jest 26 rozdział, wersety od 16. Werset 18. Powstali przeciw królowi Ozjaszowi kapłani, i powiedzieli mu, Ozjaszu, nie do Ciebie należy składanie ofiar kadzielnych Panu, lecz do kapłanów. Są oni synami Aarona na to poświęconymi, aby składać ofiary kadzielne. Wyjdź z miejsca świętego, bo się sprzeniewierzyłeś i nie przyniesie Ci to chwały u Pana. Wówczas Ozjasz zapałał gniewem, a w jego ręku była jeszcze kadzielnica. Gdy pałał gniewem na kapłanów, ukazał się na jego czole trąd wobec kapłanów w domu pańskim, przed ołtarzem kadzenia. Najwyższy kapłan Azariasz i wszyscy inni kapłani zwrócili się do niego, a oto miał on tron, trąd na czole. Natychmiast więc wypędzili go stamtąd." On sam nawet się śpieszył do wyjścia, bo dotknął go Pan. I pozostał król Ozjasz trędowaty aż do dnia swojej śmierci i mieszkał w domu odosobnienia, bo wykluczony został z domu pańskiego, podczas gdy Jotam, jego syn, zarządzał pałacem królewskim i sądził lud". A więc dobro, które, do tej, które, które było udziałem Ozjasza, zostało niejako pogrzebane no, poprzez czynność y, świętokradzką. I to jest y, tutaj akurat dobry przykład na ukazanie teologii gniewu, o czym mówiliśmy tydzień temu. Że kronikarz bardzo mocno podkreśla, że kara dokonuje się natychmiast. I tutaj jest widoczne. Kapłan wchodzi z kadzielnicą, chce złożyć ofiarek kadzenia, co jest niedozwolone, kara Boża, znaczy to wywołuje gniew, i kara Boża y, następuje od razu. Przy okazji, proszę Państwa, tu warto zwrócić też uwagę, prawda? Trendowaty usunięty ze społeczności. To nawet mamy także jeszcze w Nowym Testamencie, prawda? Ci trendowaci, którzy wołają z daleka na Pana Jezusa, Jezusie, ulituj się nade mną. Z daleka, dlaczego? Ponieważ nie mogli się zbliżyć. To Jezus podchodzi i dotyka trądowatego. Ale ta, dlaczego? Ponieważ trąd uznawano za, powodował nieczystość rytualną u chorego, ale także i tej osoby, która by się go dotknęła. I tu mamy ciekawy przykład czego? Regencji. Mianowicie Osjasz pozostał królem, mimo że musiał mieszkać w odosobnieniu. I, czy, i czytamy, podczas gdy Jotam, jego syn, zarządzał pałacem królewskim i sądził lud, a więc wykonywał tę władzę powiedzielibyśmy taką, tę bezpośrednią, prawda, to, co wynikało kontakt, kontaktu z ludźmi. I tutaj, czyli mamy jakby tutaj objęcie rządów Jotama jest jakąś swego rodzaju cezurą czasową, prawda, podpowiada nam, chronologię. nam I chcę Państwu zwrócić uwagę na dwa wprowadzenia do ksiąg prorockich, i właśnie zachęcam do takiej uważnej lektury Pisma Świętego, ponieważ stąd możemy właśnie wiele informacji zaczerpnąć w kontekście historii Izraela, ale także i na naszej orientacji co do czasu. Mianowicie wprowadzenia do dwóch ksiąg prorockich, Amosa i Ozeasza. To prorocy zwani mniejszymi działający w tym samym, mniej więcej w tym samym czasie. Ale zobaczymy, właśnie znając to wydarzenie z historii Ozjasza, który jest chronologicznie pierwszy. Mianowicie, prorok Amos, czyli Księga Amosa, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Słowa Amosa, który był jednym spośród pasterzy z Tekoa, co widział w sprawie Izraela za dni Ozjasza, czyli tego, o którym czytaliśmy, króla Judy i za dni Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela na dwa lata przed trzęsieniem ziemi. I współczesny Amosowi jest prorok Ozeasz. Tak samo pierwszy werset z tej księgi. Słowo pańskie skierowane do Ozeasza, syna Beriego, Be za dni królów judzkich Jozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza oraz króla izraelskiego Jeroboama. W przypadku króla z północy obaj prorocy Ozeasz, Amos działali w królestwie północnym izraelskim, więc w zasadzie dotyczy to ich działalność dotyczy bezpośrednio króla Jeroboama, ale właśnie Ozjasz, Ozjasza jest wspomniany tylko y, Ozjasz, w przypadku Amosa, y, wprowadzenia do księgi Amosa jest wspomniany tylko Ozjasz, natomiast w przypadku Ozeasza Ozjasz Jotam, a zatem Amos kiedy działa? Przed regencją Jotama, a więc wcześniej niż y, Ozjasz. To taka uwaga na marginesie. Dobrze, To jeszcze kilka słów o świątyni, o, ty, o instytucji, o świątyni jako instytucji. Była już mowa wcześniej, ale tak tylko dla uporządkowania i zaznaczenia, że to też jest temat jak najbardziej teologiczny w dziele kronikarskim, czyli z jednej strony monarchia i sprawowane rządy przez królów, które w dużej mierze dotyczą świątyni, jak na przykład przeniesienie Arki przez Dawida, wybudowanie świątyni przez Salomona, czy dbałość o świątynię, odnowa świątyni w przypadku Ezechiasza i Ozjasza. Otóż... Kronikarz widzi świątynię jako miejsce kultu i, i miejsce, w którym lud wybrany wyraża wiarę. Wiara właśnie w zamyśle kronikarza wyraża się w dobrze właściwie sprawowanym kulcie. Życie wiary wyraża się w kulcie, w zamierzeniu Księgi Kronik. Więcej, kult powoduje, znaczy sprawia uświęcenie. Ono się dokonuje przez gesty, oczyszczenie. Proszę? O, tak, przez gesty, przez oczyszczenie, przez składanie ofiar, także przez liturgię także i przez modlitwę. To jest wyraźnie zaznaczone w księdze Kronik. Przypomnijmy sobie, mówiliśmy o modlitwach w historii deuteronomistycznej, ale one miały wymiar taki indywidualny. Bardzo często to były modlitwy dziękczynne, na przykład pieśń Anny za to, że poczęła, urodziła syna. Pieśń z końca, z kolei księg, księgi Samuela, pieśń Dawida, też dziękczynna prawda, za uchronienie przed wrogami, przed niepospieczeństwami, przez, za umocnienie go jako króla. prawda. Natomiast tutaj mamy położony ten aspekt właśnie jako roli takiej uświęcającej, wychwalającej Pana, pana Boga. Prawdziwy kult, to jest oczywiste, ale kronikarz to też wyraźnie zaznacza, może być sprawowany tylko i wyłącznie w świątyni. I budowa świątyni jest swego rodzaju jakby właśnie też budową państwa, bo świątynia ma się stać pod względem religijnym, społecznym ośrodkiem, centrum życia ludu wybranego. Kult sprawują w świątyni kapłani i lewici. Z tym, że uwaga kronikarza bardziej skoncentrowana jest na lewitach i bardzo często kronikarz podkreśla, że kapłani na przykład w sposób niewłaściwy wykonywali swoje obowiązki, na przykład zostali odsunięci od wypełnianych funkcji. Natomiast o lewitach autor Księgi Kronik mówi tylko pozytywnie, a lewici to nie tylko ci, którzy są, przepraszam, pomocnikami w w sprawo przy sprawowaniu kultu, ale sami sprawują kult, jak również są tymi, którzy Y, śpiewają, y, grają na instrumentach muzycznych, y, są odźwiernymi, a więc otwierają, zamykają świątynie, są pisarzami sądo, y, sądowymi, urzędnikami królewskimi, y, zarządcami dóbr, przełożonymi budowy, a więc lewitom autor Księgi Kronik przy, y, przypisuje bardzo, bardzo wiele funkcji. Tak jakby właściwie całe życie religijne i życie także to w wymiarze świeckim, ale skupione wokół świątyni czy wokół dworu królewskiego w dużej mierze od nich zależało. Może nie tyle co w wymiarze decyzyjnym, ale zależało w przypadku takiego dobrego funkcjonowania. I już na koniec, bo pozostało nam kilka minut, żeby zakończyć tutaj temat Księgi Kronik, mianowicie obecność, na co zawsze zwracam uwagę, bo w sumie to ma dla nas wymiar bardzo ważny, nie chcę powiedzieć najważniejszy, ale to jest właściwie istota znajomości Księgi Starego Testamentu w optyce Nowego Testamentu, czyli obecność dzieła kronikarskiego w Nowym Testamencie. Czy przypominamy sobie jakiś tekst? Bo często jest tak, że no pewne proroctwa starotestamentowe, czy pewne jakieś znane wypowiedzi, cytaty ze Starego Testamentu są powtórzone i to pamiętamy w Nowym Testamencie, czy też jakieś ich echa, reminiscencje możemy wyraźnie wskazać. Jak się masz. Co sobie przypominamy z księgi kronik w Nowym Testamencie? Przykładowo z dzieła deuteronomistycznego, które omawialiśmy poprzednio. Prawda, Mój tron utrwale na wieki. Jego panowanie, czyli panowanie Potomka Dawida, jego tron będzie przede mną na wieki. I to mamy, prawda, ślady wyraźne, czy w scenie zwiastowania, czy w innych miejscach Nowego Testamentu. A z księg Kronik? Otóż nie ma żadnego cytatu wprost, tak żeby ta księga była zacytowana w sposób wyraźny, jak na przykład proroctwo Izajasza, oto panna poczni porodzi syna czy proroctwo Michała, a ty Betlejem, w ziemi Jud. Prawda? W Księdze Kronik nie mamy y, przepraszam, w Nowym Testamencie nie ma żadnego y, cytatu wprost y, z, księgi, y, z, z Księgi Kronik, ale jest bardzo interesujące y, nawiązanie, interesujące pod względem historycznym i religijnym. Mianowicie w Ewangelii Łukaszowej, 11 rozdział 51, werset czytamy. 11, 51. Czy może 50, żeby było w kontekście pełne stanie. Słowa Pana Jezusa. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, i teraz 51 werset. Od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię Wam, zażąda, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. To Ewangelia Łukaszowa. Podobna wypowiedź Pana Jezusa znajduje się w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 23, werset 25. A, przepraszam, jesteś tutaj przepraszam 23, 23, 35, rozdział 23, werset 35. Tak spadnie na was cała krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Ab Abla Sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Berachiasza którego zamordowaliście pomiędzy przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Otóż kim był ów Zachariasz? Mateusz tutaj przywodzi, podaje, że Zachariasz był synem Barachiasza. Natomiast według drugiej Księgi Kronik, 24 rozdziału, Zachariasz był, rzeczywiście został zamordowany, kapłan Zachariasz, był natomiast synem jo Jojady, czyli jednego z głównych kapłanów, tym, których przyczynia się do odnowienia świątyni i można powiedzieć jest taką niekoronowaną y, głową y, Królestwa Południowego. Przynajmniej tak to ukazuje to historia deuteronomistyczna. Druga księga kronik, rozdział 24, werset od 20. Wtedy duch Boży wstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: Tak mówi Bóg: Dlaczego przekraczacie przykazania Pańskie? Dlatego się Wam nie wiedzie. Ponieważ opuściliście Pana i on, i on was opuści. Oto też prawda należy do y, teologii y, Księgi Kronik. Opuszczacie Boga, Bóg was opuszcza. To nie jest jakaś dalsza perspektywa, prawda? tak jak się będzie zastanawiał Ezechiel, y, czy Bóg jest ze swoim ludem dopiero, prawda? czy opuścił dopiero, gdy ten lud się znalazł y, w niewoli. Nie, opuściliście Boga. Bóg was też opuszcza. I dalej. Lecz oni sprzysięgli się przeciw niemu i ukamienowali go z rozkazu króla na dziedzińcu domu pańskiego. Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza Jojada i zabił jego syna. Kiedy zaś ten umierał, zawołał, oby Pan to widział i pomścił, i zażądał zdania z tej sprawy. No właśnie. Kiedy dokonało się zażądanie z tej sprawy? Właśnie w słowach Pana Jezusa. Że to plemię, to jest mowa o przede wszystkim słom słowa skierowane przeciwko faryzeuszom. Właśnie wy, którzy mordowaliście, prawda? Tutaj Jezus ukazuje jako... Kontynuatorów i współwinnych, którzy dokonaliście morderstw. Od Abla do Zachariasza. Historię Abla pamiętamy, czwarty rozdział Księgi Rodzaju. I kim jest Abel? Pierwszym zamordowanym. Kim jest Zachariasz? Ostatnim zamordowanym. Według Biblii Hebrajskiej, przypominam, Księgi Kronik są ostatnimi księgami, to jest ostatnia księga w kanonie Biblii hebrajskiej. O czym zatem świadczy tekst, który mówi Pan Jezus? W tej relacji łukaszowej on jest, powiedzmy, prawda, przy tym się zatrzymajmy. Nie ma tego innego rodowodu wprowadzonego przez Mateusza, 11,51: Od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Jest to zastosowany swego rodzaju meryzm, czyli pierwszy z zabitych, który się pojawia w Starym Testamencie, i ostatni z zabitych. I tak jak mówiłem w przypadku niebo i ziemia, prawda, czy fundamenty świątyni i do jej ukończenia, czyli przywołując pierwszą i ostatnią postać, Pan Jezus ma na myśli w ogóle wszystkich niewinnie zabitych Starego Testamentu. To jest jedna. I tu, Więc wiedząc o tym, prawda, znając, pamiętając o kanonie Biblii hebrajskiej, mamy tutaj ten tekst nam podpowiada dwie bardzo istotne rzeczy. Mianowicie Ewangelia Łukaszowa, Ewangelia Mateuszowa powstają mniej więcej w tym samym czasie. Są to lata 70. -80 i 80. wieku. Jakie są wnioski? Otóż, że w tym czasie już był uformowany kanon Biblii hebrajskiej, który jest nam obecnie znany. Że księga rodzaju była księgą pierwszą Starego Testamentu, Księga Kronik, wtedy jeszcze jedna księga była ostatnią księgą, tak? I jeszcze jaki wniosek? Że Pan Jezus dokładnie zna Stary Testament. Prawda? No bo to jest przywołane, przywołane, no... Jak mógł nie znać. Owszem jako Bóg, jako Słowo, Słowo wcielone. Owszem, ale patrzymy z tej, z tej ludzkiej strony, prawda? Podobnie w 24. rozdziale Ewangelii Łukaszowej, czyli spotkanie z uczniami z Emaus i wyjaśniał im wszystko, poczynając od Mojżesza przez proroków, i, c, y, i co, co we wszystkich pismach odnosiło się do nich. Co mamy tutaj? Właśnie podział kanonu Biblii Hebrajskiej. Prawo prorocy, pisma. Czy zupełnie też tam jest? Y, jeszcze raz powtórzone. Y, musi się, wy, też 24 rozdział Łukasza, musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach to druga wypowiedź już do wszystkich apostołów Wieczerniku. Owszem, tu odniosłem do Pana Jezusa, ale odnieśmy to do autorów Ewangelii, do Łukasza. Łukasz, prawda, który bazuje w cytatach na przykład na Septuagincie, jednak tutaj przywołuje kanon hebrajski. To jest przykład, moim zdaniem wręcz dowód, że w tym czasie już ten kanon Biblii hebrajskiej, musiał być znany, utrwalony i znany. Y oczywiście jakiejś reminiscencji można by było y podawać, ale to na zasadzie pewnego takiego podobieństwa y treściowego, które niekoniecznie rzeczywiście przez autorów prawda, Nowego Testamentu mogło powstać pod wpływem y Księgi Kronik. To jest właściwie to wspomnienie o krwi Zachariasza, jako ostatniego zamordowanego który mamy w tym porządku biblii hebrajskiej to wspomnienie jest jedynym wyraźnym nawiązaniem do księgi kronik Dobrze to zanim podziękuję za dzisiejszy wykład i za wysłuchanie tego cyklu o księgi kronik to jeszcze tradycyjnie czy są jakieś pytania Proszę bardzo Właściwie, ja, mógł nie mamy jeszcze tego... Jeszcze nie było po pierwsze świątyni, ale to jest tak właściwie już... Księg, autor Księgi Kronik prawda, właściwie już tak pokazuje, że ta świątynia już tak naprawdę niewiele brakuje. To nie jest to, co w historii deuteronomistycznej, gdzie Bóg mówi, nie pobudujesz świątyni, bo przelałeś za dużo krwi. Natomiast nie mamy jeszcze tego rozróżnienia, powiedzmy, pomiędzy władzą ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą. Władza się skupia w jednym ręku. Skoro więc Dawid ustanawia kult, tak jest moje rozumienie, przynajmniej tutaj w zamierzeniu księgi, autora Księgi Kronik, skoro Dawid ustanawia kult, to może go też wykonywać. prawda? Później... Już powiedzmy na jego osobie osobie się kończy. To wykonywanie czynności królewskich, wykonywanie czynności kapłańskich przez króla. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jak nie, to spotykamy się za miesiąc, w trzeci, właśnie za miesiąc, bo w trzeci poniedziałek. Maja i jeszcze w czerwcu, to już w drugi poniedziałek. I tu myślę, że dokończymy to. Bardzo proszę o przeczytanie księgi Estrasza i Nechemiasza. I na akurat jedno spotkanie na księgę Estrasza i na księgę Nechemiasza. Właściwie traktowane też wspólnie, bo początkowo była to także jedna księga. Dopiero później zostało to rozdzielone. I w ten sposób dokończymy ten nurt kronikarski Starego Testamentu. A więc w tym roku chyba po raz pierwszy uda nam się zakończyć prawda, w ramach tych cyklu, w ramach roku akademickiego. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.